Na 100% O życiu, o chrześcijaństwie O życiu przy Chrystusie Na 100% Choć mam wiele pytań Nie będę wróżyć z kart Infozodia Kale To mało śmieszny żart Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd. Bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszło wstanie. Dzień dobry wieczór. Mam nadzieję, że w ten sposób przywitałem się i z tymi, którzy słuchają mnie rano, i w dzień, i w nocy. Tak czy siak, witam Was bardzo serdecznie. Już dziewiąty odcinek, albo i może dopiero dziewiąty. Odcinek podcastu na 100%. Podcast, któremu sam przylepiłem naklejkę chrześcijański, więc tak tak jest odbierany i prawdopodobnie to dobrze, aczkolwiek nie chciałbym, żeby tak było, no bo, kurczę, bardzo się cieszę z tego, że zaczynają mnie słuchać ludzie, którzy, do których ta etykieta chrześcijanina nie jest przyczepiona, to chodzi mi tutaj o ludzi tak ze, ze, z tego polskiego świata podcastingu, jak i o innych słuchaczy, i bardzo się cieszę, wiecie, bo ja nie chciałbym, żeby ten podcast był taką jakąś chrześcijańską wyrocznią, czy tam katolicką, czy żeby to było takie, tak jak mówiłem zresztą na początku, gadanie w kółko, o Piśmie Świętym. Ja chciałbym tutaj rozmawiać o życiu, o tym jak, jest, jak to jest żyć na 100%, czyli dawać, nie wiem, dawać z siebie wszystko i wszystko co możliwe, także brać. No bo wiadomo, że życie to nie tylko dawanie i trzeba też brać, no bo to się nam należy po prostu. Jesteśmy, jesteśmy sobie jakimiś tam ludzikami i jak coś robimy, to należy nam się za to jakaś tam zapłata. No i właśnie w tym ujęciu dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o takim magicznym terminie, który się nazywa wolontariat. No... Każdy wie mniej więcej o co chodzi. Chodzi o to, żeby zapierniczać za darmo dla kogoś i żeby ten ktoś czerpał z tego korzyści, a nam nic z tego nie, nie przypadło. Oczywiście jest to definicja uproszczona i nawet w dużej mierze nieprawdziwa, bo każdy, kto jest wolontariuszem, kto był kiedyś wolontariuszem, albo jest teraz, wie, że z wolontariatu czerpie się bardzo dużo korzyści. Ja sam jestem wolontariuszem. Właściwie, wolontariat u mnie wygląda tak, że robię różne rzeczy na, na takiej bazie wolontariatu, trochę już od jakichś. Dajcie mi teraz chwilę na policzenie. No jak byłem. Jak byłem, jak byłem. Chyba jeszcze w pierwszej klasie technikum albo i wcześniej, słuchajcie, jak miałem jakieś 14 lat, to zacząłem robić rzeczy wolontaryjnie pierwszym wolontariatem, który mi się w życiu przydarzył, to była straż pożarna ochotnicza straż pożarna czyli wolontaryjna, no nie da się tego inaczej odczytać i to były to, byli mło, to była drużyna młodzików jak ja akcentuję, wysłyszycie to w ogóle? młodzików, a nie młodzików straszne to była taka drużyna młodzików, którzy uczyli się dopiero tego, jak być strażakiem. Głównie tam były zawody i tak dalej. Raczej do żadnych akcji się nie jeździło, no bo jak człowiek jest niepełnoletni, to nikt za ciebie nie weźmie odpowiedzialności. No ale to był, to był jakiś tam pierwszy etap mojego wolontaryzmu i, i robienia czegokolwiek za darmo. Chociaż jeżeli chodzi o straż pożarną, no jest to... Jest to wolontariat. Ja później, jakbym skończyłem 18 lat, to zacząłem normalnie jako strażak ochotniczy jeździć do pożarów i tak dalej. No ale tam, tam jest ten czynnik, że jak już się gdzieś jedzie, to dostaje się za to pieniądze. Zresztą, z tego co pamiętam, jak jeździłem, to były to pieniądze wcale niemałe. Mało kto miał taką stawkę godzinową. Oczywiście pochodzę z małej, z małej miejscowości, z małego miasteczka, więc nie dziwne, że tam nie dużo ludzi zarabiało aż tyle. No w każdym razie yy, tak się zaczęło. Później w związku z tymi różnymi pielgrzymkami, na które chodziłem, stało się tak, że na, który, na, na, na którejś z tych pielgrzymek, chyba na mojej trzeciej albo na drugiej, w drodze do Częstochowy towarzyszyły nam karetki czegoś, co się nazywa Maltyser. To, to jest niemiecka organizacja, która też działa w Polsce pod nazwą Maltańska Służba Medyczna. Działa zresztą też w Irlandii pod nazwą Order of Malta Ambulance Corps. No i jak zobaczyłem ich, a już byłem wtedy strażakiem, tym, tym przynajmniej w Młodzikach, w Młodzikach, jeny. byłem strażakiem, to gdzieś już te takie ratowanie życia powiedzmy było mi bliskie dlatego postanowiłem, że pójdę w tą stronę no i założyliśmy wtedy oddział maltańskiej służby medycznej w Koszalinie Razem, znaczy on już tam był założony no ale doszła nas taka spora grupa po tej pielgrzymce, chcieliśmy robić to co robili ci Niemcy no i zacząłem się szkolić z zakresu pierwszej pomocy i ten wolontariat był już wolontariatem stuprocentowym, bo nie miałem z tego żadnych korzyści materialnych aczkolwiek mówię tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej wolontariat zawsze daje jakieś korzyści, na przykład tutaj korzyścią bardzo wymierną jest umiejętność ratowania życia oni Ciebie szkolą, robią to Robią to tak, że Ty nie musisz ponosić żadnych kosztów. W związku z tym masz z tego wymierną korzyść w postaci umiejętności ratowania życia. Na bardzo podstawowym poziomie, zwłaszcza w Polsce, jeżeli chodzi o maltańską służbę medyczną, to treningi w tej organizacji to jest naprawdę taka podstawowa pierwsza pomoc. Zbyt dużo się tam człowiek nie nauczy, ale jest to wystarczająco. Dużo, by uratować komuś życie w sytuacji nagłej. No, co było dalej? Po maltańskiej służbie medycznej. Po maltańskiej służbie medycznej miałem przerwę w wolontariatach. Tam się, no, nieważne jak to się stało, że ta grupa przestała istnieć. Pokrótce mogę tylko powiedzieć, że to wina polskości, Polaków. A, a w zasadzie polskości kierowników tej maltańskiej służby medycznej te, takich ze szczebla centralnego, czyli tych najwyższych po prostu frajerstwo się tam wdało no i, no i nic się na to nie poradzi w każdym razie później przyjechałem sobie do Irlandii była przerwa w byciu wolontariuszem i tak dalej no i jak tutaj przyjechałem przyjechałem właściwie bez języka angielskiego więc na początku nie było mowy, żebym do czegokolwiek wstępował, cokolwiek robił, no bo jak się człowiek nie umie komunikować to niestety ale, ale no za dużo nie zrobi po roku mniej więcej, kiedy już potrafiłem się dogadać i potrafiłem mówić w miarę płynnie po angielsku postanowiłem, że wstąpię do Order of Malta Ambulance Corp no i tak się stało bardzo, bardzo mile wspominam ten czas, bo po pierwsze zacząłem się uczyć tego, co lubię, no bo właściwie kocham ratownictwo medyczne i zacząłem się tego uczyć tutaj po angielsku i było bardzo fajnie. Począwszy od tych podstawowych stopni pierwszej pomocy, które troszkę się różnią niż, od, znaczy od tego, co jest w Polsce, ale no ale jest to mimo wszystko dalej ta sama pierwsza pomoc, Zacząłem się tego uczyć po angielsku, co, słuchajcie, było dosyć trudne, bo jak się, coś, jak się czegoś nie umie, ja, ja, ja tego doświadczyłem tutaj, że jeżeli jesteś czymś zupełnie zielonym i masz się tego nauczyć po angielsku, to nie jest to tak duży problem, jak nauczyć się po angielsku tego, co umiesz już po polsku. Problem polega na tym, że jeżeli się umie coś po polsku, to ucząc się tego po angielsku, po pierwsze porównuje się do tego co się zna po polsku y, tłumaczy się i tak dalej i trzeba z, też y, zmieniać tą wiedzę, którą się już ma, no i robić to właśnie w, y, przy, przy jednoczesnym tłumaczeniu tego wszystkiego natomiast jak się uczy czegoś po angielsku co jest dla ciebie zupełnie nowe człowiek jest w stanie jeżeli jego angielski nie jest jakiś tam najgorszy jest w stanie uczyć się tego dokładnie tak samo, jak uczy się czegoś po polsku. Tyle, że będzie operował w dużej mierze językiem angielskim jako podstawowym w tej dziedzinie wiedzy. Dużo czasu minęło, od kiedy ja w Polsce szkoliłem się jakkolwiek z zakresu ratownictwa medycznego. W związku z tym, jak zacząłem tutaj przyswajać tą wiedzę, to oczywiście było dużo rzeczy, które mogłem porównać, ale było też dużo rzeczy, zwłaszcza, że tutaj szkoliłem się na troszkę wyższym poziomie niż w Polsce, które były dla mnie nowe. Dlatego teraz jak rozmawiam z Polakami, czy ogólnie jak rozmawiam na temat ratownictwa medycznego po polsku, to często pojawiają się u mnie zwroty z języka angielskiego, bo czasami po prostu nie wiem, co dana rzecz dosłownie oznacza po polsku i jest, jest taki problem, że wiecie ja, ja nie sprawdzałem tego w słowniku, no bo jeżeli ja mam mieć angielskojęzycznych pacjentów to mi wystarczy, że wiem, że jakaś tam rzecz nazywa się po angielsku w ten sposób i nie musiałem sprawdzać jak się nazywa po polsku, bo mi się to po prostu nie przyda dla mnie to była strata czasu więc tak to czasami jest no ale to już jest inny temat to jest temat nauki a nie o tym dzisiaj mowa no i Byłem sobie w Malcie, słuchajcie, jakieś półtora roku w, tym, w, tym, w tej organizacji Order of Malta. No i się skończyło. Skończyło się dosyć źle, bo... Znaczy ogólnie było fajnie, bo, bo, bo już po, po chyba 8 miesiącach mojej obecności w tej organizacji Irlandczycy zaufali mi na tyle, że stałem się takim... Tutaj ta funkcja nazywa się Officer in Charge. No i no to jest to jest taki dowódca jednostki, powiedzmy, coś w tym stylu. Zaufali mi bardzo i, i myślę, że się sprawdzałem w tej funkcji. Jednak ta różnica między polskością a irlandzkością, bo jak być może już gdzieś tam słyszeliście, Irlandczycy są narodem, który można łatwo określić słowami don't talk about it, czyli nie rozmawiajmy o tym. Nie mówmy o tym, jak coś się stało, jak coś poszło nie tak, no to Irlandczycy najchętniej by to zamietli pod dywan i żyli sobie dalej. Natomiast ja, jako Polak, zwłaszcza w materii treningu i w materii bycia profesjonalistą w zakresie pierwszej pomocy, no nie pozwalałem na takie rzeczy, dlatego że jestem zdania, że jeżeli ktoś chce być ratownikiem medycznym, czy nawet takim zwyczajnym człowiekiem od pierwszej pomocy, to musi być w tym najlepszy, żeby wyjść i, i po prostu tą pierwszą pomoc komuś dawać. No i tutaj to powstały bardzo silne spięcia między moim polskim rozumowaniem, a rozumowaniem Irlandczyków. Po półtora roku mojej obecności w jednostce okazało się, że niektórzy czują się pokrzywdzeni przez to, że tak od nich wymagam i że, I że każe im się tak dużo uczyć. Wiecie, no, dla mnie to była podstawa, na przykład, jeżeli ktoś jest wyuczony do poziomu, który tutaj nazywa się CF4, czyli Cardiac First Responder, no to to jest taki poziom, w którym człowiek jest szkolony z zakresu reanimacji, dorosłych i dzieci, z zakresu użycia defibrylatora automatycznego, ale także jako ten CF4 można administrować ludziom aspirynę, która oczywiście w Polsce kojarzona jest głównie z lekiem przeciwbólowym, ale tak naprawdę głównym działaniem aspiryny jest powodowanie, znaczy zmniejszanie powiedzmy przepliwości krwi, co w przypadku zawałów serca może ratować życie. No jeżeli się tą aspirynę daje komukolwiek, jest się prywatną osobą, to no to robisz to tam na, na, na własne ryzyko. Natomiast jeżeli już jesteś, przynajmniej tak jest w Irlandii, jeżeli już jesteś człowiekiem od pierwszej pomocy, tudzież jesteś ratownikiem medycznym i dajesz komuś lek, no to musisz wiedzieć, komu można go dać, komu nie można, dlaczego nie można, w jakich sytuacjach nie można i tak dalej. No i ja bardzo tego wymagałem od tych wszystkich, którzy mieli certyfikację for u mnie w jednostce, było ich trochę, no bo, wiecie, mi zależy też na pacjentach, nie? Nie chcę, żeby było tak, że wysyłam kogoś na zabezpieczenie jakiejś imprezy masowej, jako szef, no i ktoś da komuś aspirynę i to może spowodować na przykład to, że ktoś się wykrwawi, tylko dlatego, że ktoś nie zapytał się takich podstawowych rzeczy, które się trzeba zapytać przed podaniem tej aspiryny no i tak jak powiedziałem wcześniej Irlandczycy poczuli się oburzeni, że tyle od nich wymagam sprawa skończyła się tak że po prostu sobie stamtąd poszedłem bo nie pasowało mi to, że ktoś chce być ratownikiem na mniej niż 100% bo, bo, bo się po prostu nie da no. nie, nie można być dobrym w takiej dziedzinie, jeżeli się nie chce włożyć 100% pracy w to później Właściwie od razu, bez, bez tam oczekiwania, przeniosłem się do organizacji, która się nazywa Irish Red Cross, czyli Irlandzki Czerwony Krzyż, odpowiednik Polskiego Czerwonego Krzyża. No i tutaj pełnię sobie funkcję, właściwie nie pełnię żadnej funkcji, poza tym, że jestem ratownikiem medycznym, chodzę na zabezpieczenia i tak dalej są to zabezpieczenia jakichś imprez masowych, zabezpieczenia wydarzeń sportowych bardzo dużo zabezpieczamy, przynajmniej w tej jednostce w której jestem imprez sportowych typu sporty walki, począwszy od MMA po jakieś tam Thai Boxingi, kickboxingi i, i Taekwondo ogólnie box też więc z reguły jest co robić, no i i się cieszę, i się cieszę, że, że mogę być wolontariuszem, że mogę to robić, dlatego, że po pierwsze mogę pomagać ludziom, po drugie mogę doskonalić swoje umiejętności, to, to są te wymierne takie korzyści dla mnie, to to, że mogę, mogę doskonalić swoje umiejętności, mogę pracować nad swoim językiem angielskim, w komunikacji nie tylko z ratownikami, ale przede wszystkim z pacjentami. No i jest jakoś do przodu, nie? Fajnie jest, mówię wam, fajnie jest, jeżeli nigdy nie próbowaliście zrobić czegoś dla kogoś w taki, w taki sposób wolontaryjny, czyli zgłosić się gdzieś i, i wykonać jakąś pracę na rzecz innych, czy to za darmo, czy, czy jak w przypadku Straży Pożarnej, otrzymując jakąś tam zapłatę na koniec, chociaż to też nie jest chyba końca pewne teraz, nie wiem jak to jest w Polsce, no to spróbujcie, bo to się po prostu bardzo opłaca. Oprócz tego, że podejmowałem wolontariaty w organizacjach takich, które żyją i istnieją dzięki wolontariuszom, to też podejmuję takie wolontariaty, które już, które, których chyba nie można nazwać wolontariatami ze względu na to, że nie są kojarzone z żadnymi instytucjami, a jedynie ze mną. Mówiąc krótko, pomagam ludziom, kiedy mogę. Na przykład była taka sytuacja, że moja koleżanka, właściwie to była wtedy mało moja koleżanka, nawet nie bardzo się lubiliśmy, ale ona była koleżanką, dziewczyną mojego kumpla tutaj w Irlandii. Młoda dziewczyna, no niestety tak się stało, że miała wylew. Znaczy dokładnie nie, nie, nie był to wylew, ale nie będę wam tłumaczył, bo na samo wytłumaczenie musiałbym spędzić około godziny czasu. W każdym razie oni do mnie zadzwonili, bo tak, tak to już się stało, że tutaj ludzie wiedzą, ludzie wiedzący, że mój angielski jest na w miarę dobrym poziomie. Czasami dzwonią, żeby się tam żeby coś przetłumaczyć czy coś zrobić. No i jeżeli chodzi o sprawy medyczne, to też do mnie dzwonią, no bo szukają jakiejś tam porady. I była taka sytuacja, że zadzwonili do mnie kiedyś, poprosili, żeby się spotkać, bo Ania nie czuje się dobrze. No i słuchajcie, okazało się, że Ania była u lekarza, lekarz jej powiedział, że powinna odpoczywać, a ja z moimi małymi zdolnościami i, i umiejętnościami ratowniczymi po około półtorej minuty rozmowy z Anią wiedziałem, że miała wylew, no to są, to są bardzo łatwe znaki, które, które trzeba przeanalizować, bardzo łatwe objawy do, do, do zinterpretowania, no i wiedziałem, że miała wylew, więc pojechaliśmy do szpitala. No i to był, to był kwiecień tamtego roku. W szpitalu spędziliśmy chyba 10 dni coś takiego. Ona miała robione te wszystkie badania i tak dalej. No i byłem z nią przez te 10 dni w tym szpitalu. Chociaż tak jak mówię, nie bardzo się lubiliśmy. No i, i skończyło się tak, że została ze szpitala wypisana. Dostała jakieś tam leki. Okazało się, że nie było to na tyle groźne, żeby żeby była potrzebna jakakolwiek interwencja lekarska, taka większa. Niestety powtórzyło się to jeszcze raz w drugiej połowie roku. Ania znowu do mnie zadzwoniła, że boli ją głowa, że dzieje się tak i tak. Ja jej, ja jej powiedziałem, jakie są objawy, czego się powinna, z, w jakich sytuacjach powinna prosić o pomoc lekarską. No i ona do mnie zadzwoniła, że takie objawy ma. I znowu trafiliśmy do szpitala i leżała tam 3 tygodnie kurczę więcej ponad miesiąc chyba miała operację mózgu bo, bo ten stan w którym była zagrażał jej życiu zresztą operację bardzo ciężką bo chyba tak można skwalifikować operację przy której lekarz mówi ci że masz 30% no 33% powiedzmy na to że że po operacji będziesz funkcjonować normalnie 33% na to że po operacji będziesz kaleką w sensie, że bardziej warzywem niż człowiekiem, no i 33% na to, że w czasie operacji umrzesz. Tak czy siak, no, spędziłem z nią ten czas i słuchajcie, zrobiłem to za darmo i, i bardzo jestem zadowolony z tego, że to zrobiłem, bo tak jak mówię, po pierwsze mogłem pomóc i to daje dużą satysfakcję, ale po drugie miałem styczność z, z załogą szpitalną, mogłem z nimi rozmawiać, mogłem doskonalić swój język medyczny, angielski, mogłem też doskonalić swój język taki, który jest mi potrzebny w relacjach z pacjentami, bo nie dość, że rozmawiałem z Anką, to rozmawiałem też jeszcze z innymi ludźmi na salach szpitalnych, no bo jak się tam trochę czasu spędzało, a Ankę brali na jakieś badania, przy których nie, była, nie było konieczności komunikowania się z nią, no to ja nie musiałem iść, żeby tłumaczyć, a miałem wtedy czas, żeby porozmawiać sobie na przykład z jakimiś tam pacjentami na sali, czy, czy, czy tam krótko zagadać. Fajnie, jak, faj, fajnie się to wszystko jakoś tam odbywało. Skończyło się dobrze dla Ani. Ania po operacji jest zupełnie zdrowa, nie ma żadnych żadnych tam złych objawów i tak dalej. Została wyleczona właściwie w 100%, jeżeli można tak powiedzieć. No i no i fajnie. Tak, tak to się właśnie odbyło. Była też taka sytuacja, że jak byłem z Tomanią w szpitalu yy, za drugim razem, no i czekaliśmy tam na tych lekarzy, żeby z nimi rozmawiać, yy, to przy pomocy telefonu komórkowego wchodziłem sobie na internet i czytałem różne fora internetowe. Jest też takie forum, które dotyczy Dublina, Polonii w Dublinie i na tym forum było napisane, że Polak został pobity, leży nieprzytomnie, okazało się, że leży w tym samym szpitalu, więc na forum zaoferowałem, że jeżeli rodzina potrzebowałaby pomocy w tłumaczeniu medycznym, jeżeli potrzebowałaby pomocy w załatwianiu jakichś tam spraw, no to niech się do mnie odezwą, zostawiłem numer telefonu i słuchajcie, zadzwonili, bardzo fajnie, znalazłem ich w tym szpitalu i rzeczywiście pobyłem tam z nimi trochę, Pomogłem im troszeczkę w miarę możliwości, też już nie, nie bardzo nie bardzo tam było w czym pomagać. Oczywiście, no, troszkę się tego znalazło, ale to, to nie było zbyt dużo, bo, no, bo chłopak, który o którym mowa, ten ten pobity chłopak, został pobity, jak się okazało, po dwóch dniach na śmierć. Zmarł w szpitalu, więc, no, sytuacja przykra, ale znowu mówię. Sytuacja, która pozwoliła mi się doskonalić, która pozwoliła mi pomagać ludziom, która pozwoliła mi się uczyć i no, która pozwoliła mi użyć moich zdolności do tego, żeby komuś było lepiej. Nie wziąłem oczywiście za to kasy, no bo za co? Właściwie tyle, ile mogłem, to, to pomogłem, a, a żeby brać za to kasiorę. No jakoś mi to nawet przez głowę nie przeszło. Aczkolwiek zastanawiałem się po tych wszystkich wydarzeniach z Anką i z tym, i z tym chłopakiem, którego oczywiście danych personalnych nie, nie podam, łącznie z imieniem, no bo to jest sprawa bardzo przykra. Stało się tak, że myślałem sobie o tym, że może by sobie załatwić taką pracę albo, albo jakoś obłaszać się może w internecie, że jeżeli ktoś ma problemy medyczne, to ja z chęcią będę tłumaczem w szpitalu i jeżeli ktoś chce, to wystarczy do mnie zadzwonić, bo wiem, że dużo ludzi tak robi i zarabia na tym niezłe pieniążki, no ale mi się to jakoś w głowie nie zmieściło, żeby brać za to kasę, a poza tym jest to niesamowicie męczące zadanie, niesamowicie męczące z tego powodu, że no z jednej strony człowiek chce pomóc i oferuje tą pomoc i wszystko jest ładnie, pięknie, a z drugiej strony tak jak w przypadku tego pobitego chłopaka no, idzie się tam z nadzieją, że wszystko będzie dobrze i, i, i robi się wszystko w takiej wierze, a na końcu ktoś umiera i ty jako, jako ktoś, kto wolontaryjnie się za to zabrał, jesteś jednak emocjonalnie możesz być emocjonalnie zaangażowany w to, w to, w to wszystko, przynajmniej trochę no i później też jest przykro że, że temu komuś się nie udało no ale tak to, tak to właśnie jest z tym wolontariatem, że czasami kosztuje to troszkę więcej. Wolontariat też nie jest kwestią łatwą. No bo bywa tak, że oczywiście jest wdzięczność, ludzie potrafią powiedzieć dziękuję, potrafią to docenić. No ale jest też tak, że na przykład... Jeżeli mowa o ratownictwie medycznym, wiecie, ja jestem, ja jestem wykształcony do poziomu practitioner, czyli mam prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego w Irlandii. Natomiast gdy przyjeżdżam gdzieś w karetce Czerwonego Krzyża, to niestety często jest tak, że ci, którzy, do których przyjeżdżam, sądzą, że nie jestem takim prawdziwym ratownikiem medycznym, tylko takim wiecie, no wolontariusz, ratownik, to pewnie jakaś tam pierwsza pomoc tylko i nic nie potrafi, tylko się lubi pokazywać w tych czerwonych wdziankach z taśmami odblaskowymi. No bywa tak czasami jest to troszkę nieprzyjemne, ale idzie przywyknąć bywa czasami jednak o wiele gorzej jako przykład mogę podać że jakieś 3 tygodnie temu czy miesiąc temu byłem na zawodach tekwondo i w tych zawodach na początku brały udział dzieci to były zawody dla dzieci, dopiero później pod wieczór w zawodach brali udział też dorośli głównie mężczyźni, no, ale też kobiety no i słuchajcie, stało się tak co się zresztą dzieje bardzo często na tego typu zawodach, że dzieciaczek dziesięcioletni chłopiec dostał kopa w głowę coś mu przeskoczyło w karku, olbrzymi ból ja jako jako ratownik medyczny jestem zobowiązany wtedy zabezpieczyć go zgodnie z zasadą mówiącą, żeby mieć nadzieję na najlepsze, a pomagać jak przy najgorszym. Jestem, jestem zobowiązany do tego, żeby takiego pacjenta położyć na desce ortopedycznej, żeby nałożyć mu kołnierz ortopedyczny niezależnie od wieku No w tym przypadku 10-latek. No i słuchajcie, była taka sytuacja, że ja do niego podszedłem, zacząłem już z nim rozmawiać o, o tym, co się stało, zacząłem mu wyjaśniać, co musimy zrobić. No i pojawił się ojciec. Ojciec prawdopodobnie był po jakiejś z alkoholu. Mniejszej czy większej, nie wnikam. Ale zabronił nam udzielać pomocy jego dziecku. No i niestety prawo stanowi, że jeżeli ojciec... Nie jest pijany tak, że, że się nie trzyma na nogach, tylko no, wygląda na takiego, który może podjąć decyzję. I zresztą nie mam alkomatu, więc też poziomu stężenia alkoholu we krwi nie mogę ocenić. No ma prawo odmówić w imieniu dziecka opieki. No i tak się stało. Mało tego, to, że on odmówił opieki, to jeszcze nic... Musiałem z nim rozmawiać w czasie, kiedy trzymałem, jego głowę, trzymałem głowę jego syna, żeby ją stabilizować przed ewentualnym, wiecie, żeby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom kręgosłupa dodatkowym. Musiałem z nim rozmawiać. W czasie tej rozmowy zostałem nazwany zboczańcem, zostałem nazwany, znaczy przezwany na wiele innych sposobów. Oczywiście teksty rasistowskie mówiące o tym, że nie znam angielskiego, że co ja w ogóle, jak, jak ja pieprzony Polak mogę dotykać irlandzkich ludzi, jak mogę dziecko w ogóle dotykać, skoro nie jestem Irlandczykiem, i tam że jestem psem i tak dalej. No było tego trochę. W takich sytuacjach jest oczywiście niesamowicie przykro. Idzie do tego troszkę przywyknąć, ale, no, ale jest to bardzo trudne. A mimo wszystko mimo takich sytuacji nadal chcę pomagać. Ponieważ ta satysfakcja, którą człowiek ma z pomagania jest o wiele większa niż to, co, co, co może zrobić ci człowiek, który nie jest w stanie być wdzięczny, czy, czy po prostu nie umie być wdzięczny. Tak jak mówiłem, w związku z tymi korzyściami, jakie można mieć, wolontariat się po prostu opłaca. Opłaca się też wolontariat, który nie jest nazywany wolontariatem, ale opłaca się taka praca, która która jest darmowa na rzecz innych, a nie, a nie podlega takiej, takiej ścisłej definicji wolontariatu. Na przykład odniosę się do kościoła, nie będę się odnosił do kościołów protestanckich, bo się nie znam, mogę powiedzieć, jak jest w kościele katolickim. Ci, którzy są katolikami, zwłaszcza jeżeli są im naprawdę, to wiedzą, że weszły nowe przykazania i tak dalej, te kościelne i tam zostało troszkę zmienione, Mianowicie teraz mamy obowiązek jako katolicy dbać o dobro Kościoła i ten Kościół jakoś tam wspomagać. No i teraz jeżeli nie chce Ci się ruszyć tyłka i nie chce Ci się zrobić nic, no to nie miej pretensji, że musisz płacić na tacę. Na czym musisz? No, że, że, że, że, że spodziewają się tego od Ciebie i księża i jakaś tam być może społeczność, że, że będziesz utrzymywał ten Kościół w sposób finansowy, no bo Ktoś musi to robić. Jeżeli ci się nie chce ruszyć tyłka i rąk, no to płać, nie? Ja natomiast, widzicie, staram się robić jak najwięcej na rzecz swojej y, wspólnoty, na rzecz swojej parafii, która jest taką podstawową moją wspólnotą. I dzięki temu, y, co prawda, nie mówi tego żaden dokument kościelny, ale ja czuję się zwolniony z płacenia czegokolwiek. Ponieważ ja wykonuję swoją y, pracę dla Kościoła, wykonuje jakieś tam czynności, które są niczym innym, jak tylko dbaniem o dobro tego kościoła. W związku z tym nie będę płacił pieniędzy, ponieważ są tacy, którym się nie chce i niech oni płacą mnie. To jest właśnie dowód na to, że wolontariat i że taka dodatkowa praca jakaś na rzecz czyjąś się po prostu opłaca. No, w tym, w tym momencie jestem zwolniony z takich kosztów. Co więcej, ja robiłem też to w Polsce i słuchajcie, nie płaciłem za swój ślub. Nie musiałem nic płacić, ponieważ udzielałem się w parafii, w której miałem ślub. Nie płaciłem nic za przyozdobienie kościoła, ponieważ ludzie, którzy przyozdabiali kościół, znali mnie i to byli ludzie, z którymi współpracowałem i zrobili to dla mnie za darmo. Więc jest wymierna korzyść. Rób coś dla kogoś za darmo, a w pewnym momencie to ci się po prostu zwróci. No. Co mogę jeszcze powiedzieć? Myślę, że tyle, tyle mogę powiedzieć na temat... Yy wolontariatu. Jeszcze jako na zakończenie tego tematu mogę powiedzieć, że wolontariat opłaca się i opłaca się być wolontariuszem, bo wtedy człowiek czuje przynajmniej takie jest w moim przypadku taką pełnię życia, nie? czyli jest ta stuprocentowość gdzieś tam, bo jednak jak, jak się człowiek będzie realizował tylko na, na płaszczyźnie zawodowej to można się w pewnym momencie obudzić z takim kacem że właściwie co dobrego robię. Nie robię tego dla nikogo, jak tylko dla siebie, bo przecież jedyna, jedyna korzyść, jaką mam, to to że, to, że zarabiam, że mam z tego pieniądze, a właściwie jaką korzyść mają z tego inni. No w tym przypadku ta korzyść dla innych jest o wiele większa i wiadomo, że jeżeli jesteś wolontariuszem, to... Taką pierwszą pobudką, przynajmniej według mnie, powinno być to, żeby innym było dobrze i żeby jakąś, jakąś tą pracę dla innych wykonać tylko po to, żeby, żeby oni mieli łatwiej albo żeby, żeby w ogóle mieli dostęp do czegoś tam. Nie? Jeżeli więc weźmiemy pod uwagę taką sytuację, że życie, to, życie składa się z tego, że pracujemy i mamy życie osobiste, no to moim zdaniem i oczywiście jest to tylko moje zdanie pracowanie i życie poza pracą to tak naprawdę życie na tak zwanym tutaj part time gdzie mógłbyś jeszcze coś zrobić ale Ci się nie chce i wolisz ten czas spożytkować dla siebie jak pożytkujesz go dla rodziny jak pożytkujesz go dla żony czy dla dzieci to nie ma problemu natomiast jeżeli pożytkujesz go na przykład na siedzenie przed telewizorem no to tracisz ten czas, zrób coś wtedy, zrób dla kogoś, żyj na, wiesz, w pełnym wymiarze, na full time. Mówiąc krótko, żyj tak, żeby ktoś zapamiętał, że żyłeś. No. To jest, myślę, że taki dosyć dobry wyznacznik, żeby zapaść komuś w pamięć. Nawet może nie jako jednostka, może jako część część większego projektu, jak na przykład Czerwony Krzesz czy coś takiego. No ale zostaw po sobie jakiś ślad. Nie tylko ślad, za który Ci zapłacą, ale ślad, który po prostu da Ci satysfakcję z tego powodu, że go zostawiłeś. Tak wygląda u mnie sytuacja z wolontariatem i z, taką, z takim oddawaniem części siebie dla innych. Polecam taką drogę. Myślę, że jest to droga, która rzeczywiście pozwala się realizować i no i daje bardzo dużą satysfakcję. Na sam koniec chciałbym podziękować osobom, które komentowały. Przepraszam, że tak bardzo usilnie narzekam na to, że nie komentujecie ci, którzy słuchają, no ale tak jak mówiłem tam dwa odcinki temu, chyba czy trzy, fajnie jest jednak gdzieś ten, gdzieś ten komentarz zobaczyć, albo chociaż to, to, to że tikniecie to, to małe ten mały kwadracik, napis napisam słuchałem lub słuchałem. Fajnie jest, jak zostawiacie jakiś ślad, no bo ja wiem, że jesteście. Jak nie możecie, nie macie czasu, no to, to też respektuję to, ale wiecie, godzin jest robotnik swojej zapłaty, więc przepraszam, że się o to upominam, no ale chciałbym, chciałbym zobaczyć jakiś dowód na to, że um, że jest nas trochę więcej niż ja i te 4 czy 5 osób które słuchają na pewno i stale w tym odcinku to już wszystko zapraszam na kolejny odcinek który ukaże się w przeciągu tygodnia być może szybciej może odrobinę później ale zrobię wszystko co w mojej mocy żeby, żeby ukazał się w miarę szybko tym samym zapraszam was do jego wysłuchania i żegnam się z wami do usłyszenia Zróbcie mi